Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski. Zapraszam na aktualności jedynki. W Seulu trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Republiki Kolei, Kor, Korei oczywiście, Lee Jae-myangiem. Według nieoficjalnych informacji szef polskiego rządu rozmawiać ma o rozszerzaniu współpracy zbrojeniowej, m.in. o realizacji kontraktu na dostawy uzbrojenia do Polski przez koncerny Hyundai Rotem. Koreańczycy chcą ponownie wrócić do kwestii współpracy w zakresie energetyki jądrowej. Wcześniej szef polskiego rządu wraz z delegacją złożył wieniec pod pomnikiem pamięci na cmentarzu narodowym w Seulu. Donald Trump zapowiada, że Stany Zjednoczone zablokują cieśninę Ormus. Wszystko po fiasku weekendowych pokojowych rozmów z Iranem. Ze skutkiem natychmiastowym marynarka wojenna USA uniemożliwi statkom przepływ przez cieśninę. Wcześniej prezydent krytykował Iran za blokowanie tego kluczowego dla transportu ropy szlaku żeglugowego. Ceny ropy gwałtownie wzrosły po tym, jak Donald Trump oświadczył, że Waszyngton zablokuje cieśninę Ormus w następstwie fiaska rozmów pokojowych z Iranem. Wartość amerykańskiego surowca poszybowała w górę o 8%, przekraczając 140%. 4 dolary za baryłkę, jak poinformowało dowództwo centralne USA od godziny 16 czasu obowiązującego w Polsce. Stany Zjednoczone poddadzą blokadzie wszystkie jednostki wpływające do irańskich portów morskich oraz z nich wypływające. Blokada będzie egzekwowana bezstronnie wobec jednostek wszystkich państw wpływających do irańskich portów i stref przybrzeżnych lub je opuszczających, w tym wszystkich portów irańskich położonych nad Zatoką Arabską oraz Zatoką Omańską, oświadczyło dowództwo w komunikacie opublikowanym w serwisie, X podkreślono, że amerykańskie jednostki nie będą utrudniać ruchu statków korzystającym z ciśniny Ormus w drodze do portów innych niż irańskie lub z nich wypływające. Dowództwo zleciło operatorom statków monitorowanie łączności radiowej oraz utrzymywanie kontaktu z marynarką wojenną USA za pośrednictwem radia w momencie zbliżania się do Zatoki Omańskiej lub Ciśniny Ormus. Z majami Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Donald Trump w ostrych słowach skrytykował też papieża Leona XIV. Amerykański prezydent napisał w mediach społecznościowych, że papież jest słaby i fatalny w polityce zagranicznej. Trump dodał, że nie chce papieża, który uważa, że to w porządku, iż Iran ma broń nuklearną. Kilka dni temu Leon XIV modlił się o pokój na świecie. Podczas wieczornego czuwania w Bazylice Świętego Piotra mówiło coraz bardziej nieprzewidywalnym i agresywnym obłędzie wszechmocy i wciąganiu w mowę śmierci imienia Boga. Dotychczasowa opozycja przejmie władzę na Węgrzech. Wybory parlamentarne w tym kraju pod wieloma względami były wyjątkowe. To były rekordowe wybory. Nie tylko ze względu na frekwencję, niemal 80%, ale również na liczbę głosów oddanych na zwycięską partię. TISA dostała w głosowaniu na listy krajowe niemal 3 miliony 100 tysięcy głosów. To również absolutny rekord w czasie tegorocznego procesu wyborczego. Dzięki skomplikowanej ordynacji, stworzonej zresztą przez Fidesz Wiktora Orbana, TISA będzie miała w nowym zgromadzeniu narodowym prawie 70% deputowanych. Większość dwóch trzecich do demontażu ustaw specjalnych i systemu Fideszu przekroczyła prawdopodobnie o pięciu przedstawicieli. Niech to będzie zwycięstwo wszystkich Węgrów, zarówno tych, którzy głosowali na Tysę, jak i tych, którzy na nie głosowali, powiedział Peter Modior na powyborczym spotkaniu w Budapeszcie. Najpierw telefonicznie, a potem publicznie zwycięstwa liderowi Tysy pogratulował premier Viktor Orban. Zapewnił, że uznaje wynik wyborów i przechodzi do opozycji, w której będzie twardym oponentem nowego premiera. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To są aktualności jedynki. W nich teraz Niemcy i trudna sytuacja na lotniskach. Setki lotów odwołano. O północy zaczął się dwudniowy strajk pilotów Lufthansa. Związek Zawodowy Cockpit walczy o lepsze warunki pracy. Po kilkanaście lotów skreślono w rozkładach w Berlinie, Hamburgu czy Kolonii. Po kilka połączeń zniknęło na mniejszych lotniskach. Setki startów nie dojdą do skutków w Monachum i Frankfurcie nad Menem. W najważniejszych portach lotniczych, z których operuje główna linia grupy lotniczej. Związek Zawodowy Cockpit chce lepszych ofert układów zbiorowych pracy oraz poprawy zakładowych planów emerytalnych. Lufthansa odpowiada, że propozycje są na stole, ale związkowcy unikają rozmów. Na koniec suwałki i wyjątkowy bieg. Panowie ścigali się z jajem na łóżeczkach, panie w butach na co najmniej 8-centymetrowych obcasach. W biegu, w szpilkach i z jajem najwyższe obcasy miał jednak mężczyzna. Pierwszy raz biegnę, mam włożone chyba drugi czy trzeci raz, chyba 17 ponad centymetrów. Nogi trochę bolą, liczy się fajna zabawa. Świetna zabawa. Zwycięszczeni biegu na obcasach Eliza Dębicka. Lepiej na płaskich obcasach niż na wysokich. Coś innego, nie ma czasu nosić. Po raz drugi w tamtym roku byłyśmy pierwszy raz. Jesteśmy kołem gospodyń wiejskich i pomyślałyśmy sobie, że nie tylko będziemy stały przy garach, ale się wypromujemy jeszcze na sportowo. Tym bardziej, że na co dzień się nie chodzi w szpilkach, no to jest wyzwanie. Pierwszy raz biorę udział. A w wyścigach mogli też wziąć udział fani klasycznego biegania. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Pogoda do biegania będzie dzisiaj całkiem niezła. Wprawdzie rano możliwe silne mgły ograniczające widzialność do 400 metrów, ale przed nami przeważnie pogodny dzień popada tylko na krańcach południowo-zachodnich. Termometry wskażą od 12 stopni na wschodzie, około 14 w centrum do 18 na południowym zachodzie. Ciśnienie powoli rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1800 hektopaskali. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Sport wyjaśnia świat. Najchętniej oglądana, najdroższa, przyciągająca w związku z tym najlepszych piłkarzy i trenerów, a może nawet, wolałbym nie twierdzić tego z całą pewnością, najlepsza Liga Piłkarska Świata. A jeśli nie najlepsza, to rodząca najlepsze historie do opowiadania, angielska Premier League. Przy mikrofonie Michał Okoński. Przyznam, że odkąd jestem współgospodarzem audycji podcastu Sport Wyjaśnia Świat, chciałem o niej porozmawiać, a korzystając z okazji, że Filip Jastrzębski przebywa wciąż na urlopie tacierzyńskim, wymykam się spod kontroli. I ze studia podcastowego redakcji Tygodnika Powszechnego łączę się z Jakubem Krupą, dziennikarzem Gardiana. I to będzie nie od rzeczy y, szczęśliwym posiadaczem karnetu na mecze londyńskiego Fulham. Dobry wieczór, Kuba. Dobry wieczór, dzień dobry. Pamiętam, jak powiedziałeś kiedyś w trakcie jednego ze studiów via Play, y, a może to już nie było na wizji, tylko w jakiejś prywatnej rozmowie, że tak naprawdę nie futbol się tutaj świetnie sprzedaje, a tożsamość, poczucie przynależności wspólnoty bycia skądś. Ja to tak zrozumiałem. Absolutnie tak. I myślę, że pomimo tego, że to się oczywiście zmienia i Premier League odgrywa bardzo istotną rolę w tym, że to się zmienia i to jest pewnie powód, dla którego bardzo wielu kibiców na to narzeka, marudzi czy, czy wręcz tęskni za tym, jak ta piłka nożna wyglądała jeszcze kiedyś, to na pewno jest, jest w tym jakiś bardzo duży element tożsamościowy. Szczególnie są takie kluby, które mają to bardziej niż inne, ale myślę, że w każdym klubie w Wielkiej Brytanii jednak to poczucie, że ten klub jest tu, teraz, w tej społeczności, w tej okolicy, ma takie, a nie inne wartości, wywodzi się z takiej, a nie innej historii, ma większe znaczenie. I, i tym bardziej, szczególnie dla mnie pracując, oczywiście często też z polskimi mediami, pokazywanie tego elementu tej historii było szczególnie istotne, bo mam wrażenie, że często... Łatwo zapomnieć o tym elemencie, że łatwo spojrzeć na piłkę nożną jako ten produkt, który widzimy i włączamy na 95 minut, a może, jak mamy szczęście, na 110 z jakimś małym studiem. A zapominając, że dla ludzi, którzy się za tym stadionie i którzy wcale nie są tylko tułem tego meczu, to jest coś, co robią, no kiedyś tę sobotę, teraz toż różnie z tymi terminami meczu się porobiło, dla których jest to część y, zwyczaju, część życia, absolutnie nieodłączna, często nie pierwszym pokoleniu, i, I to, co się dzieje na tym wyznaczonym białym białą kredą w prostokącie na zielonym, to jest zasadniczo najmniej ciekawy, i najmniej interesujący fragment tego dnia dla tych ludzi i, i tej historii. To podaje się, nie jest zupełnie inne. A co jest najbardziej interesujące? Ja myślę, że dla nich najbardziej interesujące jest to, że po pierwsze spotykają się często od lat z tymi samymi ludźmi, którzy siedzą obok nich. Nawet jeśli nie znają ich imion, nawet jeśli do końca nie wiedzą, kim ci ludzie są, ale widzą ich, za każdym razem ukłonią się delikatnie głową do nich, przywitają przy okazji meczu. Często mają swoich znajomych, z którymi się spotykają na meczu przed meczem, czy w pabie, czy gdziekolwiek indziej, gdzie mają ochotę. I to poczucie, że mają, cokolwiek się by nie działo, jakkolwiek świat by się palił i walił, w szczególności mam wrażenie, że... W obecnych czasach to jest coś, co szczególnie rezonuje z moim podejściem do, do rzeczywistości. To jednak w sobotę o 15 kiedyś, teraz mówię, to się trochę zmienia, w sobotę o 15 już będą na tej trybunie, zobaczą swoją drużynę, zobaczą tych 11 chłopaków, e, którzy ganiają z tą piłką. Tak naprawdę bardzo często mam wrażenie, że dla tych kibiców to, czy oni grają z Liverpoolem, z Manchesterem City, z Ipswich, czy z Rexem, czasami wręcz jest sprawą drugorzędną. W sensie dla nich znacznie ważniejsze jest to, że oni... Wyszli z domu, oderwali się od tego całego bałaganu. Pamiętamy przecież oczywiście, gdzie się piłka nożna zaczęła i takie cele, że tak powiem społeczne wtedy miała i po co się chodziło na mecze. że Wyrwali się z tego wszystkiego, zobaczyli się z ludźmi, których lubią. Spędzili czas czasem perwersyjnie, czasem nie oglądając ludzi kopiących kup szmaciankę. Perwersyjnie w takim sensie, że, że to wcale nie jest przyjemne, że nasza drużyna przegrywa, że to jest okropne doświadczenie, tak? Ja myślę, że my, my razem we dwóch to mamy szczególne doświadczenie w tym elemencie doświadczenia piłki nożnej jak tych drużyn, których kibicujemy. Nick Hornby napisał w Futbolowej Gorączce. To jest taka książka, myślę, dla naszego i nie tylko naszego pokolenia formacyjna, że jako młody chłopak ten wzięty w przyszłości pisarz, zabrany na mecz przez ojca idzie na stadion Arsenalu i uświadamia sobie, że ogromna większość ludzi, którzy tam są zgromadzeni, nie robią tego dla przyjemności. Absolutnie tak. Ja zresztą powiem Ci szczerze, że jest taki cudowny cytat z tej książki. Oczywiście jest w niej wiele wspaniałych cytatów. Bardzo każdemu, kto nie czytał, polecam, żeby to przeczytać. Ale jest taki cytat, który w szczególności gdzieś sprawił, że poczułem, że to jest dokładnie to, o czym myślimy. I nawet na ślubie mojego bliskiego przyjaciela odczytałem kiedyś to w, tak, w takim wiesz, przemówieniu towarzyszącym, że tak powiem, ceremonii, gdzie prosi się świadka o to, żeby powiedział parę słów. Jest taki wspaniały stat, że zakochałem się w futbolu tak jak się później będę zakochiwał w kobietach. Nagle bezkrytycznie i nie myśląc o cierpieniu, które na siebie sprowadzam. I dokładnie to myślenie o piłce nożnej mam wrażenie, że jest czymś... Oczywiście przesadzamy tutaj ten element cierpienia, bo są też piękne momenty, ale jest, jest to niewątpliwie duży fragment tego, czym piłka nożna cały czas na wyspach jest i też pewnie do tego dojdziemy na pewno. Dlaczego... Wiele osób ma takie poczucie, że trochę nam to gdzieś ucieka i co z tym trzeba zrobić, jakie są reakcje w kontekście tych zmian, które zachodzą w piłce nożnej, ale na pewno to jest też, przyznam, coś, czego ja jako kibic Fulami i w Polsce jako kibic Polonii Warszawa, tego cierpienia się doświadcza jednak całkiem sporo. Byłem na metru Puszczy z Polonią, widziałem to cierpienie no właśnie, ja, się nie dziwię. ja się nie mam nadzieję, że ty nie cierpiałeś, bo Puszcza wygrała. Natomiast y, kibice Polonii myślę, że mogli być inne doświadczenie. No dobrze, ale rozumiem, że opowiadasz o takim świecie, który pachnie i to pachnie, nie wiem, z jednej strony w dawnych czasach bowrilem, zupełnie paskudnym napojem, y, którym raczą się y, ludzie na trybunach. Dzisiaj pewnie bardziej piw ale jak się opowiadać, jak ja sobie wyobrażam Stadium Fulam, to myślę o tych drewnianych ławkach jeszcze czy krzesełkach trzeszczących na tej najdawniejszej trybunie, ale równocześnie to nowe się wdziera nieustannie. Absolutnie I tak. Ponieważ to jest produkt, który się doskonale sprzedaje. Może ta tożsamość jest jednym z elementów tego produktu, no to przyjeżdżają też ludzie, którzy to konsumują. Absolutnie tak. Znaczy, za każdym razem dzień meczowy, takim moim wyobrażeniem, czy spojrzeniem wręcz na mecz, dzień meczowy jest jakbyśmy mogli wedrzeć się z kamerą gdzieś o 9 rano powiedzmy do domów ludzi, którzy sobie smażą jajka, robią kawę, przygotowują tosta z dżemem albo z marmoladą i potem śledzić ich całą tą, tą drogę i to zarówno kibiców i, i tych, którzy pracują wokół meczu, zobaczyć tych, którzy otwierają te budki z przedziwnymi burgerami w pobliżu stadionu, których zapach unosi się dookoła. Zobaczyć tych ludzi, którzy rozkładają te dziwne, łączone szaliki, które trochę już są tym elementem tej nowej rzeczywistości, o której mówisz. Pamiątką bardziej dla turystów, którzy przychodzą na mecz. Ludzi, którzy stoją i tam krzyczą sps sps, czy mają jakieś zapasowe bilety, jakieś bilety, które mogą się pozbyć. Um, nie myli inną drużyną o podobnym, podobnym słowie. Zobaczyć i poczuć tych ludzi, którzy przychodzą 3-4 godziny przed ubierają się w te żółte kamizelki jako element tego wszystkiego. Usłyszeć ten dźwięk kołowrotków wciąż jeszcze na wielu stadionach cudownych, jak, tak jak na Fulham, gdzie to jest jedna z moich lubnych historii o Cleveland też, że są bardzo stare kołowrotki z początku XX wieku i konserwator zabytków nie pozwolił ich wymienić w ramach modernizacji stadionu. W związku z czym masz owszem czytniki kodów QR i innego rodzaju nowoczesnej technologii, która pozwala ci z twoim karnetem z telefonu, jak przystało na rok 2026 wejść na stadion ale żeby otworzyć kołowrotek, obok stoi człowiek, który musi nacisnąć stopą ten mały guziczek z 1905 roku czy 1910 roku, żeby ten kołowrotek się faktycznie otworzył, żebyś nie mógł przez to przejść. I to połączenie jest dla mnie absolutnie czymś wyjątkowym. Pokazanie tego wszystkiego, co się dzieje wokół tego meczu. I to, że pierwszy tak naprawdę jest tym momentem, kiedy w filmowej scenie byśmy wyłączyli ekran. Jakby My nie musimy oglądać tego, co się dzieje dalej. jakby To, co, się było, to, co było najważniejsze, już się wydarzyło i ta fabuła najważniejsza wróci do nas, jak się mecz skończy po ostatnim gwizdu, kiedy ci sami ludzie pójdą przegadać, co się wydarzyło, przegadać, co się dzieje w ich własnym życiu nawzajem i co się dzieje w ogóle na świecie. To jest moim zdaniem kwitysencja tego wszystkiego i dlatego to, co ty mówisz teraz o w tym, że to nowe, współczesne się gdzieś tam wkrada, jest na pewno um, czymś, co sprawia, że wielu tu czuje, że gra, która była jak oni często mówią, wymyślona przez biednych dla biednych, czy przez klasę robotniczą, dla klasy robotniczą. Wiemy Bardziej skomplikowane, bo w gruncie rzeczy najpierw to są szkoły, potem arystokracja, ale rzeczywiście bardzo szybko to się staje sport klasy robotniczej, którego nie można zrozumieć na przykład bez rozwoju linii kolejowej. Absolutnie. I, i fabryk, i tego, że ludzie właśnie chodzili do fabryki i nagle, ten, się zresztą ta sobota 15 wzięła, że to jest po, po zmianie porannej w sobotę w fabryce i tak dalej. I że teraz nagle sytuacja, w której oni mają tam, na, tym, na tej samej trybunie, na której oni siedzą często wielu lat, albo nawet, że nie aż tak wielu, mają turystów z Singapuru, Stanów Zjednoczonych, Polski, gdziekolwiek. Oczywiście im bardziej widoczny jest ten inny element, tym bardziej pewnie ich trochę drażni z różnych powodów, że to jest coś, co jest im zabierane z tego, co dla nich jest tym tak dużym elementem tożsamości. Myślę, że ta dyskusja na temat tego, czym ma być piłka nożna i czym ma być Premier League, jak ma balansować pomiędzy tym byciem globalnym produktem telewizyjnym i jednym z głównych źródeł turystyki do Wielkiej Brytanii, przynoszącym jakieś gigantyczne pieniądze do budżetów, klubów, miast... I państwa w skali roku, a jednocześnie jak bronić to, co sprawia, że jest tak wyjątkowa. To jest dyskusja, która którą mam wrażenie, że jako kibice ci, ja tutaj staram się myśleć już o sobie, jako tym, który jest jednak po tej stronie lokalnej. Na razie przegrywamy, ale, ale zobaczymy, jak się potoczy, bo niewątpliwie poczucie, że tutaj coś idzie w złą stronę, a pewnie szerzej na poziomie niepiłki klubowej ale piłki reprezentacyjnej. Poczujemy to jeszcze bardziej tego lata, kiedy zobaczymy mundial w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, że tutaj będzie jakieś poczucie, że coś tu się musi zmienić, bo to nie może w ten sposób do końca funkcjonować. To pewnie do tego dojdziemy, co się musi zmienić. Ale z jednej strony rozumiem, że mamy taką opowieść o Premier League, która jest opowieścią o multikulti, o wielokulturowości, o integrowaniu różnych doświadczeń, o tym, że brytyjskie społeczeństwo także się po prostu bardzo zmienia, że się stało wielokulturowe i wieloreligijne i to na tych boiskach widać, a z drugiej strony jest to napięcie między właśnie, sam powiedziałeś, lokalnymi kibicami, a tą z jednej strony brygadą sandwichów z krewetkami, jak kiedyś Roy Kin, pomocnik Manchesteru United, w dawnych zresztą czasach krytykował ten marny doping ludzi bogatszych, którzy przychodzą konsumować, ale właśnie tych turystów, Przybyszów z Azji, z dalekich stron, dla których to jest element takiej trasy turystycznej po wyspach. Taki mecz jest jak, jak Tower Bridge. Jak musical, jak wyjście do muzyki, jak jeda jak, jak wyjść do teatru, jak wjechanie na London jest po prostu kolejnym elementem. I oczywiście, znowu, to jest pewnie krzywdzące, co teraz mówię, bo jest niemała grupa ludzi dla których to nie jest jak każde inne wyjście gdziekolwiek, tylko dla nich to jest gigantyczne przeżycie, które znaczy po prostu więcej. No tak, są piłkarze czy trenerzy przychodzący już też, to jest element tego świata, przybywających z dalekich stron, dla których to jest doświadczenie, że zanim się znaleźli w tym cyrku, to sami wstawali gdzieś o drugiej w nocy na drugim końcu świata, żeby te mecze oglądać w telewizji. Myślę, że myślisz o konkretnym nawet trenerze. Tak mi tak, tutaj brzmi trochę, jakbyś myślał o kimś konkretnym. A wiesz, że oprócz postek Postekoglu to jest przecież trener Port vale, australijczyk, który bardzo podobnie opowiadał o swoich własnych przygodach. No dobra, no, ale przyjeżdżają ci turyści oni zaczynają dominować i to jest coś, czego, jak rozumiem, doświadczamy na niekorzyść widowiska, bo oni konsumując nie dopingują drużyny na przykład. Też, znaczy umówmy się, że ta angielska liga to zawsze dla kogoś, kto przyjeżdża z Polski w szczególności. Mam wrażenie, że jest pewnym zdziwieniem i wiem, że nasz wspólny, dawny kolega redakcyjny w szczególności był krytykowany za te słowa, że on woli brytyjską atmosferę od polskiej atmosfery na trybunach Piotr Żelazny. Ale faktycznie jest ona zupełnie inna. Tzn. tutaj nie ma jednak takiego doświadczenia, że stoimy 90 minut, może nawet tyłem do boiska i śpiewamy co i czym i jak byśmy zrobili drużynie przeciwnej, tylko jest znacznie bardziej takie żywe oglądanie tego, co widzimy przed sobą i piosenki oczywiście są na różnych stadionach, różnie, różne kluby różnie do tego podchodzą, ale, ale ten odbiór meczu jest zupełnie inny, więc jakby w tym sensie ta różnica potrafi nie być aż tak dramatyczna, no bo jednak reagować na mecze taki kibic będzie reagował tak samo, albo może nawet bardziej niż kibic, który ogląda to co tydzień. Natomiast jest na pewno ten element, że, że kiedy my na przykład, jako, my teraz mówię jako kibicy lokalni powiedzmy, czujemy, że kluby podnoszą radykalnie ceny biletów na mecze, coraz trudniej jest się dostać. Obniżają miejsca, liczbę dostępnych miejsc na rzecz właśnie tej brygady, o której mówiłeś, na drogich miejscach korporacyjnych, jak robi wiele klubów ostatnio, ostatnio Manchester City, co zamyka dawną część trybuny dla kibiców i zmieniają w te miejsca hospitality dla, dla najbogatszych. A jednocześnie na miejscu, gdzie kojarzysz, że był ktoś inny, nagle pojawiać się Grupa turystów z Hiszpanii, to jakaś grupa turystów skądś tam, którzy wiesz, że zapłacili na przykład 150 funtów za bilet na ten mecz, i ty wiesz, że to jest absurdalne, że ktoś płaci takie pieniądze za ten mecz, ale to było w ramach jakiegoś tam pakietu, wycieczki, czegoś tam czegoś, to jest takie poczucie, że coś tutaj się dzieje w taki sposób. takie poczucie utraty kontroli trochę nad tym, jak ten klub wygląda, czy ta tej wspólnoty, która przez lata o nim. Teraz oczywiście możemy sobie porozmawiać o tym, czy my kiedykolwiek mieliśmy prawo do definiowania czy kontrolowania tej wspólnoty jako kibice, pewnie nie. Natomiast jest taki element, że w tym świecie, gdzie tak wiele rzeczy nam się osuwa spod nóg, ta jedna rzecz, która miała być tym oddechem i tym spokojem i tym bezpieczną, bezpieczną przystanią, to też się zmienia. W związku z czym, jak właśnie, no nawet ja muszę przyznać, że mam absolutną alergię na ludzi, którzy chodzą na mecz z podwójnymi szalikami, tymi szalikami łączonymi, na których są kolory, barwy, herby i nazwy obu drużyn. Ja nie potrafię sobie wyobrazić tego. Znaczy rozumiem, że dla kogoś to jest wspaniała pamiątka turystyczna, natomiast jednak jak idziesz na mecz, idziesz na konkretnej drużyny, to przynajmniej spróbuj wspierać tą drużynę. A jakby jest takie poczucie, że pójście na mecz wraz z tym, że stadiony się powiększyły, zwiększyły się apetyty finansowe właścicieli, stało się przedłużeniem oglądania meczu przed telewizorem i to, że ludzie wyciągają w każdej sytuacji telefon, nagrywają natychmiast na telefonie. Mamy 40, 50, 60 kamer na tym stadionie. Jak chciał zobaczyć powtórkę, to znajdziesz ją w internecie albo u swojego lokalnego dostawcy. Przeżyj ten moment. Jakby schowaj ten telefon do kieszeni. To jest coś, co mam wrażenie, że dla wielu ludzi jest, jest, jest lekko drażniące. Czyli rozmawiamy tak naprawdę nie tylko o Premier League, ale o kibicowaniu w czasach, w naszych czasach. Myślisz, nie tylko o kibicowaniu, bo to samo jest pewnie przy koncertach muzycznych, kiedy kiedyś ten kontakt z artystą. I teraz wiesz, pytanie, na ile my już niestety jesteśmy po złej stronie osi czasu i to jest takie marudzenie ludzi, którzy mówią, że kiedyś to był, ale, ale jednak ja nie potrafię, jakby ja nie wiem, co to da, że ty wciągniesz ten telefon, założysz ten szalik, kończony. Mam wrażenie, że jakbyś zanurzył ten palec, duży, duży palec stopy w tym fulam, czy w tym to ten chami bardziej dał się ponieść, założył ten, ten salik pokrzyczał nawet głupoty przez chwilę. To, to, to twoje doświadczenie, twoje poczucie tego, w czym jesteś, byłoby, byłoby jakieś fajniejsze. To jest pewnie trochę tak, że skutkiem tego, efektem jest taki paradoks, którego ty też przecież doświadczasz, jeżdżąc na mecze wyjazdowe, że najlepsza atmosfera, tak naprawdę najlepszy doping i najlepsze historie, także związane właśnie z tym wstawaniem o piątej czy 6 rano, y i jechaniu przez pół y, kraju jakimś autobusem, że te najlepsze rzeczy dzieją się na meczach wyjazdowych. Pod wieloma względami tak. Co wiąże się także z tym, że y, i tutaj trzeba przyznać, że to jest coś, o czym kluby pomyślały pewnie w dużej mierze dlatego, że wiedzą, że tak łatwo nie byłoby sprzedać tych biletów, tak jak, a jednak też potrzebują dla samego produktu, potrzebują tej atmosfery, potrzebują tego szalającego sektora kibiców gości po bramce, czy po jakiejś sytuacji, ale wprowadzą zasady, które sprawiają, że ceny biletów na mecze wyjazdowe są znacznie tańsze. I dosłownie niedawno Premier League przedłużyła to porozumienie między klubami na kolejne dwa lata. A krótko mówiąc, na przykład, jeżeli chcesz pójść na mecz na Fulham z przyzwoitym rywalem, za bilet w sektorze gospodarzy zapłacisz powiedzmy od 70 do 120, 130 funtów co dla wielu ludzi jest po prostu nieosiągalne, w szczególności jeśli chcesz pójść nie, w 2 dwie, trzy, cztery osoby jako rodzina, czy jakiejś większą grupą, czy, czy jako pierwszy raz nie wiesz, czy ci się spodoba, no to jednak to są kwoty potężne, a bilet na mecz wyjazdowy kosztuje 30 funtów. Oczywiście do tego doliczasz koszty dojazdu, musisz coś zjeść tak dalej, tak dalej, ale nie da się ukryć, że rozjeżdża nam się to. No musisz też mieć karnet po prostu. Na mecz to nawet niekoniecznie bardzo często. Ja wiem, że w Tottenhamie tak, tak jest i w innych klubach, pewnie niektórych też. Fulam zdecydowanie nie tych meczów, na których potrzebujesz karnet jest dosłownie parę. Ale nie da się ukryć, że rozjeżdża nam się to, kto przychodzi na mecze domowe, a kto przyjeżdża na mecze wyjazdowe. To jest moim zdaniem też strasznie dziwne i tak tożsamościowo też jest rozdwojenie jaźni w pewnym sensie, bo nagle masz zupełnie inny sposób kibicowania, Podaje się do klubu na meczu u siebie, na meczu na wyjeździe, e, zupełnie jakby dwa, dwa różne zestawy kibiców, które się pojawiają wspierające na drużynę. Więc trzeba pewnie byłoby najlepiej znaleźć jakiś, jakiś e, szczęśliwy środek w tym wszystkim. Natomiast nie da się ukryć, że no, to jest ten element, który jest zupełnie inny. Mówiąc w tej dyskusji właśnie na temat tego, jak tutaj się zabezpieczyć przed tym, że znamy, wiemy, że są takie także w Polsce biura podróży, które sprzedają ze mną tylko doświadczenie czy, czy wyjście do kina a to tak naprawdę potem ci ludzie przyjeżdżają i myślą, o, a myślałem, że to będzie głośniej, myślałem, że będzie bardziej. Tak to pojeźdź na mecz wyjazdowy, tam będzie ci trudniej się dostać, ale jeżeli się dostaniesz, to zobaczysz to, co chciałeś tak naprawdę zobaczyć. Pytanie, w jaki sposób zabezpieczyć to dziedzictwo meczu domowego też na przyszłość, żeby nie, nie stało się tak, że trochę ten sektor wyjazdowy będzie takim skansenem, że tak kiedyś to wyglądało, a ten mecz domowy to będzie, a tak zaraz zarabiamy pieniądze. A są takie rozmowy, są takie pomysły i próby na to, żeby to yy, właśnie ocalić, nie zamieniając tego w skansen równocześnie. Wiemy, że doświadczenie, nie wiem, oglądania argentyńskiej ligi jest doświadczeniem właściwie bycia w skansenie, chociaż ludzie, którzy tam chodzą równocześnie, dla nich to też jest cały świat i całe życie i ucieczka od okropnej nieraz rzeczywistości. No bo to oczywiście jest wiesz, szersza dyskusja temat globalizacji i nie tylko Premier League, jakkolwiek niewątpliwie z, na z natury tego, czym się zajmuje, gdzie mieszkam i na jakie, jakie mecze ja chodzę, ja patrzę na to przez pryzmat Premier League, tak jakby to nie jest unikalne dla Premier League. Na pewno jest coś bardziej niż gdzie indziej, bo ta skala, też ta oglądalność tej ligi, o czym mówiłeś w wstępie, jest wyjątkowa, natomiast nie jest unikalna dla Premier League. Masa klubów i związków kibiców, gdzie jestem też w zarządzie Stowarzyszenia Kibiców Fulham, gdzie regularnie rozmawiamy z klubem co miesiąc na te tematy, próbuje przedstawiać te argumenty i tłumaczyć im, że produkt, który chcecie sprzedać, jego elementem są ci ludzie, którzy tu są od zawsze, którzy byli dla Was lojalni, którzy byli z tym klubem, kiedy on był w drugiej, trzeciej, czwartej lidze, którzy będą zawsze niezależnie od tego, z kim będziemy grali i jakby na koniec z końców też potrzebujecie tego trzonu, na którym możecie sobie budować. Mam wrażenie, że na Fulham zostało dość interesująco w tym momencie rozwiązane. Nie mówię, że dobrze, ale w tym sensie, że jest ta nowa trybuna które ewidentnie umów się jest zasadniczo próbą zarabiania pieniędzy. I są trzy trybuny w tak zwanej Podkowie, czyli ta starsza trybuna z XIX wieku i te dwie trybuny za bramkami, gdzie jednak cały czas... Ty siedzisz za bramką. Ja siedzę za bramką oczywiście. Gdzie jakoś stawia się jednak na tych kibiców, którzy byli tu od dawna i też te ceny karnetów tam są znacznie przystępniejsze, wtedy żeby jakby trochę jednak tą lojalność docenić. Ale nie da się ukryć, że jest to bardzo, bardzo, bardzo delikatny balans, który trzeba gdzieś znaleźć i masa klubów ewidentnie, w tym pewnie w pewnym sensie także fulam, nie jest w stanie znaleźć. W taki sposób, który dla kibiców byłby satysfakcjonujący. I ta dyskusja mam wrażenie będzie, będzie tylko w kolejnych latach rosnąć. Bo tu jest y, do powiedzmy wyścig, y, w którym się toczy kilka prędkości, albo różne konie są różnie wyposażone, żeby użyć tej metafory. Znaczy dochody z biletów y, potrafią być bardzo, bardzo potężnym motorem napędowym rozwoju klubu pod warunkiem, że ma naprawdę duży stadion. Tak, ale i tak jeżeli spojrzysz na to, ile pieniędzy zarabiają z porozumień sponsorskich czy spraw do transmisji telewizyjnych, to jest niewiele klubów w Anglii, gdzie te wpływy z biletów stanowią jakiś naprawdę potężny fragment budżetu. To nie jest tak, że jakbyś obniżył teraz koszty tych biletów o 10 funtów, to nagle byśmy nie kupili napastnika przez następne 3 lata. W związku z czym jest na pewno ten element taki, że biorąc pod uwagę te kalkulacje, na przykład w przypadku Fulam nie chcę skłamać, ale z pamięci to są dosłownie jakieś okolice 10% maksymalnie skala budżetu tego, co wchodzi z biletów w skali roku. Jest takie poczucie, że jak już naprawdę musicie szukać tej, tej kasy, to szukajcie sobie w tych pamiątkach, w porozumieniach sponsorskich, skoro i tak podpisujecie umowy z firmami, które wszyscy patrzymy na nie, myślimy, co to w ogóle jest. I to nie jest tak jak kiedyś, że mieliśmy pizzę chat albo lokalnego sprzedawcę opon za rogu, Albo jak zawsze... Gdy... A mówisz o Fulam. Mówię o Fulam, ale też o każdym innym klubie. Zawsze mnie uderza jak na West Ham jadę i tam na, na bandach yy, bardzo często są jakieś, bo to jest no, w dużej mierze też klub klasy robotniczej i, i też związane ze Wschodem Londynu tam kwestie też budowlanki, doków, wszystkiego. I masz masę jakichś właśnie firm, które coś budują, które wynajmują jakieś koparki i myślę, to jest super. A nie, że mamy jakąś firmę, która zajmuje się handlem kryptowalut albo Buchmachera z Azji, o którym nigdy nie słyszeliśmy, który w Wielkiej Brytanii nawet nie, nie istnieje. Znowu, tego typu rzeczy mam wrażenie, że są czymś, co bardzo izoluje wielu kibiców, czy sprawia, że jakoś czują się odsunięcie tego wszystkiego, bo jednak koniec końców ty te, jako kibic też chcesz założyć tą koszulkę z dumą, pójść czy nawet czy na mecz, czy do parku, czy do, czy do pubu, a zakładasz koszulkę, na której masz jakieś ciąg literek i znaków, nie aż czym jest ta firma, albo wiesz, co gorsza, że jest właśnie jakąś firmą, która niekoniecznie cię przekonuje. Co gorsza wiesz, że to jest bukmacherka albo... To, to się zmieni, bo przekona, za chwilę bukmacherkę wchodzi w zakres reklamowania bukmacherki od przyszłego sezonu, um, ale to, obawiam się, że wciąż jest bardzo wiele sektorów gospodarki, nie tylko brytyjskiej, które na tej koszulce mogą się pojawić, których wcale bym wolał, żeby tam, się, tam nie było. I to jest też ciekawe, bo na przykład potem koszulki dla dzieci mają zupełnie innego sponsora, bo ten sponsor po prostu uznaje się, że nie jest właściwy, czy nie jest nieodpowiedni, żeby dzieci miały na koszulce. Ja mam trochę takie, no tak, ale to dlaczego uważamy, że nie jest właściwe, żeby na... dziecko założyło taką koszulkę, ale żeby zobaczyło w telewizji na koszulce, na bandach, na absolutnie wszystkim, to nagle jest właściwe. W związku z czym znowu mam wrażenie, że toczy się, i tutaj akurat znowu trzeba przyznać klubom, że jakby była jakaś refleksja, trochę chyba wymuszona też przez rząd nad tym, jak to powinno wyglądać, jaki wzór powinna dawać piłka nożna. Ale, że odbywa się jakaś dyskusja o temat tego, jakie są te elementy zabezpieczające tożsamość. Oczywiście w Wielkiej Brytanii jest to tyle unikalne, że będziemy mieli też regulatora, który zaraz ma chronić tego dziedzictwa, tej gry. To jest ten element, który mam wrażenie, że jest takim osuwaniem się tej gry i takim, takim że coś tam się wymyka i, i jest ten element tej dyskusji, takiego wymuszania ze strony kibiców, a nie tylko kibiców mam wrażenie, że coś tu musi się zmienić, coś tu musimy zrobić inaczej. Na ile to jest w ogóle angielskie czy brytyjskie. Oczywiście, tak powiem, yy, ostrożnie mówię o tej globalizacji. Na, jak spojrzymy na kluby Premier League, no to właściwie chyba tylko Brentford i Brighton mają angielskich właścicieli w pełni. Crystal Palace, West Ham czy Tottenham to są kluby, gdzie formalnie Brytyjczyk yy, jest tam jakoś udziałowcem większościowym, ale też są zagraniczni współwłaściciele czy inwestorzy. Reszta, większość ligi to są właściciele zagraniczni i to jacy? Zjednoczone Emiraty Arabskie, Manchester City, Arabia Saudyjska, Newcastle, plus większość inwestorów amerykańskich. No Na pewno kluby stały się produktem i zresztą jak dobrze to działa widzimy też po przykładzie Rexam i serialu Rexam i Rexam, który teraz walczy znowu o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Ja muszę przyznać, że to też jest taki fajny test tego, jak różne są te podejścia w różnych krajach, bo wiem, że na przykład w Polsce, także oczywiście w kontekście tego, że Rexem będzie przyjeżdżało do Krakowa na mecz z Wisłą, um, jest spory element sympatii. Zresztą Brexem bardzo skutecznie, umiejętnie go podgrzewa. Też przypomina sobie przy tej wspólnej polsko walijskiej historii w tych filmikach reklamujących mecz w Krakowie a jednocześnie Rexem w Anglii nie jest specjalnie popularnym klubem. No, walijski klub nie musi być popularny od razu. Ja myślę, że to zupełnie nie o to chodzi, bo myślę, że jakbyśmy oglądali Cardiff, to nigdy nie z tym żadnego problemu, albo, albo Swansea. A, natomiast kiedy w pubie widziałem reakcję na mecz Southampton z Rexem z wysoką wygraną drużyny z południowej Anglii, muszę przyznać, że i to też ciekawe, bo jednocześnie leciały mecze Ligi Mistrzów na, na ekranach pubie, a jednak większa, największa grupa ludzi w tym pubie oglądała właśnie ten mecz. Southampton-Rexam w Londynie, czyli jakby żadna nie są kibicami żadnej z drużyn. I zapewniam się, że te dźwięki, które wydawali się przy kolejnych bramkach dla Southampton nie wynikały jakoś specjalnie z radości. Z tego powodu, że Southampton strzela ale a bardziej z głębokiego szczęścia, że Rexam oddala się od potencjalnego awansu, bo masa ludzi patrzy na to właśnie jako na taką historię komercyjnego Disneylandu, który próbuje się wkraść, a na przykład znacznie z większą sympatią patrzył na takie tematy jak Coventry, czy w poprzednich latach Ipswich, Luton. Jednak za każdym razem ludzie nie chcieli słuchać o kolejnych transakcjach w Arabii Saudyjskiej, tylko chcieli słuchać o tym, dlaczego Ipswich jest tak specjalny, dlaczego Luton jest tak specjalny, co sprawia, że ten klub z tym stadionem e, jaką historię ma do opowiedzenia. I ten element autentyczności to jest właśnie też coś, co mam wrażenie, że obrona tego w takiej szerszej dyskusji na temat tego, czym jest Liga Angielska i piłka angielska staje się absolutnie kluczowa I to Reksam, a są inni, bo umówmy się, że ten model stał się bardzo popularny, Birmingham City na przykład, przychodzi mi do głowy, ten model pewnie będzie pojawił się częściej w kolejnych latach i, i jest uroczy ten element właśnie takiej, nie powiem nienawiści, ale takiej złośliwej niechęci ze strony bardzo dużej części kibiców, którzy patrzą na to właśnie jako jakiś taki kuriozalny wybysł. Chociaż pewnie jest tak, że jak popatrzymy na to Rexham, to z jednej strony to jest opowieść o tym Hollywood, o dwóch celebrytach, którzy w ten klub inwestują i traktują to jako pomysł właśnie wizerunkowo-biznesowo-multimedialny, że tu elementem tego jest właśnie film, który natychmiast się pojawia i że to przyciąga właśnie na przykład widzów ze Stanów Zjednoczonych że drużyna jeździ na turnę do Stanów Zjednoczonych, nawet jeśli nie jest jeszcze w ogóle, jest jeszcze daleko od Premier League, to już tam jeździ i monetyzuje popularność także swoich współwłaścicieli. No ale z drugiej strony oni, mam wrażenie, dość zmyślnie wymyślili sobie inwestycje w tym konkretnym miejscu, w tej konkretnej właśnie lokalnej wspólnocie i tę lokalną wspólnotę, umieli uszanować i dowartościować. Być może to jest element właśnie strategii inwestycyjnej, ale to w samym Rexham jakoś działa. Niewątpliwie tak. Znaczy, no, patrzysz na historię tych ludzi i wiesz, jak Rexham i Walia była dotknięta przez ostatnie kilkadziesiąt lat różnymi procesami gospodarczymi, nie tylko e, miasta często zapomniane przez Pana Boga i, i na pewno rząd w Londynie. Więc patrzysz na to i myślisz, że no, trudno nie czuć sympatii z tymi ludźmi. I jakbym podejrzewam, że bardzo wielu z nich, Patrz na to i patrz na alternatywę, która w ich głowie istnieje, gdyby się nie pojawili ci Amerykanie. jeśli wiecie co, jakby ja mogę znieść te przyteki czy, czy złośliwości ze strony innych kibiców, bo to jest, to jest lepsze. Natomiast na pewno opowiadanie tych historii stało się procesem komercyjnym. I teraz bardzo ciężko, jeśli w ogóle możliwe jest rozdzielenie tych procesów, mówienie, że ja na przykład trzymam kciuki za kibiców Rexem, ale nie za Rexem w tej formie. I pewnie o to chodzi. To jest, Tak samo jak, jak każdy sportwashing w różnych formach, tak samo ja nie potrafię potępić jakoś dramatycznie kibiców Newcastle, którzy cieszą się z sukcesów swojej drużyny po przejęciu przez Arabię Saudyjską, chociaż oczywiście ich hipokryzja i ich poczucie, że no, nie ma problemu z tym, że jesteśmy teraz zasadniczo należymy do państwa, mnie absolutnie drażni, ale czy ja jestem w stanie spojrzeć w oczy kogoś, kto chodzi na ten stadion, 30 lat albo małego chłopaka, który ma 7 lat i w ogóle nie wie jeszcze, o co chodzi w tym wszystkim, o czym teraz rozmawiamy, dzięki Bogu i niech tą naiwność chroni jak najdłużej, czy niewinność. I powiedziesz nie, nie, ty nie masz prawa się cieszyć sukcesów swojej drużyny, bo należycie do takiego, a nie innego państwa. Nie potrafię. Jakby paradoks, czy ta sprzeczność pewnie jest, znowu jest gdzieś w samym sercu tego, czym piłka nożna się stała, w szczególności jako produkt brytyjska piłka nożna, czy angielska piłka nożna. Sport wyjaśnia świat w tym sensie, że mamy do czynienia właśnie, w, wspomniałeś, te formy sportswashing, czy y, właśnie wybielanie swojego wizerunku za pomocą sportu przez biznesy, czy przez państwa i używanie tego jako narzędzia, soft power. Wiesz, tu mówimy w przedku o dwóch amerykańskich aktorach, więc to jest niewinne. To, to z drugiej strony jest też piękną historią, naturalnie zawsze ciągnie nas do historii tego typu klubów i myślimy sobie, że o Boże, to jest wspaniały taki fenik, który wraca, kopciuszek, a z drugiej strony jednak jest takie poczucie, że no tak, ale to się dzieje dlatego, że sponsorują Was amerykańskie firmy kompletnie bez żadnego kontaktu z czymkolwiek i w zasadzie macie więcej pieniędzy niż każdy w Waszej lidze. W związku z czym jest ten element, który sprawia, że patrzysz na to jakby na poziomie emocjonalnym chcesz im kibicować, ale na poziomie racjonalnym albo kibica im masz takie jakby, no to nie ma prawa się też utrzymać na dłuższą metę, bo, bo, bo koniec końców masz takie poczucie i widzieliśmy to w przypadku bardzo wielu klubów w Anglii też, że kiedyś, temu właścicielowi jednemu czy drugiemu się może znudzić i nagle twój klub przeleci przez cztery ligi w drugą stronę, tak samo jak leciał w górę. I jednak masz takie poczucie, że przynajmniej jak patrzę na kluby także na Fulam, nigdy to ryzyko, że bardzo łatwo przelecisz w drugą stronę nie było tak bliskie jak teraz no, widzimy często po klubach, które mają kłopoty, myślę teraz na przykład o Leicester, że to nie jest tak, że jesteś dobrym dużym klubem, który jest zbudowany na jakichś stabilnych fundamentach i w związku z czym skala tych złych rzeczy, które może ci się wydarzyć, jest stosunkowo ograniczona. Bardzo często potrafi bardzo szybko przyspieszyć i, i wtedy tych, tych kibiców, którzy jeszcze chwilę temu mówili, że wspaniale, że mają zagranicznego właściciela, nagle jest takie, czy na pewno, znowu, nie chcę nic sugerować, ale istnieje jakieś ryzyko, że, że, że twoja grupa kibiców, czy twoje plemię też tego może doświadczyć w tym sezonie. Mam nadzieję, że oczywiście trzymam kciuki, że z i moje mojej troski o ciebie, że to się nie wydarzy, ale, ale takie ryzyko gdzieś istnieje. To jest aluzja do starannie przeze mnie ukrywanego związku z y, londyńskim Tottenhamem, który jest zagrożony spadkiem z Premier League w tym sezonie. Ale wi widzisz, jakie emocje to wywołuje w ludziach, którzy patrzą na to, że na tym pięknym stadionie, który wygląda jak spodek kosmiczny, który w środku absolutnie zupełnie innego miejsca. Masz koncerty, BNC, mecze NFL czy torgokartowy, Formuły 1 obrandowany, no, na no, wszystkie możliwe sposoby. A jednocześnie to podejście do klubu piłkarskiego stało się trochę uzupełnieniem tego, co się dzieje, a nie tym, co jest bijącym sercem tego stadionu. Ja jestem Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego. Dziękuję bardzo. A gościem audycji Sport Wyjaśnia Świat był Jakub Krupa, dziennikarz Gardiana i jak się Państwo zdążyli zorientować kibic Fulem. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Sport Wyjaśnia Świat Powtórka programu Radio podcast. Podcast polskiego radia. Ja się przeraziłam tym, że te moje dzieci chorują, nie wiedziałam w ogóle od czego zacząć. Jeżeli matka była narażona na ołów, to ołów swobodnie przechodzi przez barierę łożyskową, czyli przenikał do organizmu podu. Powiedziała, że musi uważać, bo możemy mieć problemy, bo mogą zamknąć, bo mogą zabrać. Szopienice, dzielnica Katowic, lata 70 XX wieku. Życie toczy się tu w cieniu huty metali nieżelaznych. Uwagę dr Jolanty Wadowskiej-Król i pracującej z nią pielęgniarki Wiesławy Wilczek przykuwa grupa małych pacjentów z nietypowymi symptomami. Profesor medycyny Bożena hager po powrocie z zagranicznego sympozjum diagnozuje u dzieci ołowicę, dotąd uważaną za chorobę zawodową hutników. To pozwala wreszcie wyjaśnić tajemnicze objawy u małych pacjentów, ale ma też ogromny potencjał zapalny. Gdyby okazało się, że skala zachorowań jest masowa, wybuchłby skandal bo propaganda władz komunistycznych przedstawiała śląski przemysł wyłącznie w superlatywach. Ujawnienie, że huta truje najmłodszych mieszkańców, grozi zburzeniem tego mitu. Lekarki i pielęgniarka postanawiają jednak działać, choć znają ryzyko. Po ponad 50 latach wracam do historii tej przemilczanej epidemii i rozmawiam z jej bohaterami i ofiarami. Nazywam się Anna Kowalczyk, i zapraszam na drugi odcinek podcastu "Ołowiane dzieci, prawdziwa historia". Ołowiane dzieci, prawdziwa historia. Ołowica. Ta diagnoza nie dawała spokoju Jolantzie Wadowskiej-Król. Wreszcie wiedziała, co dolega jej dzieciom, ale pozostawało pytanie, co z tym dalej zrobić. Ja się przeraziłam tym, że te moje dzieci chorują. Może chorują, może to jedno, może nie wiedziałam w ogóle od czego zacząć. My jednak zacznijmy od wyjaśnienia, czym w ogóle jest Ołowica. W 1976 roku, a więc dopiero dwa lata później niż dzieje się ta historia, wytwórnia filmów oświatowych tak tłumaczyła skutki działania ołowiu na organizm człowieka. Osłabienie błon komórkowych. Wewnątrz krwinek, patologiczne zmiany. Inne objawy ołowicy to porażenie nerwów, zanik mięśni, kolka ołowicza, zaburzenia mózgowe. Problem z oddziaływaniem ołowiu polega na tym, że to wyjątkowo podstępny pierwiastek i nasz organizm myli go z wapniem. A wapń jest budulcem kości, zwłaszcza w okresie dzieciństwa i dorastania. Tak mi to wyjaśniał profesor Jerzy Cabała, geolog z Uniwersytetu Śląskiego. Jak przyjmujemy ołów przez długi czas, to ten ołów w naszym organizmie podstawia jony CA, czyli jony wapnia, a nasz szkielet jest zbudowany z tak zwanego głównie z wapnia. I jest to proces zachodzący tylko w jedną stronę. Nie da się potem pozbyć tego ołowiu z tego szkieletu naszego, ale część tego ołowiu przenika do miękkich tkanek i to jest najbardziej szkodliwe. Co gorsza ołów oddziaływał na życie dzieci nawet zanim się urodziły tłumaczył mi profesor Grzegorz Dziubanek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jeżeli matka była narażona na ołów, żyjąc w tym środowisku, to ołów swobodnie przechodzi przez barierę łożyskową, czyli przenikał do organizmu podu, powodując, że już ten układ nerwowy rozwijając się miał jakieś tam większe lub mniejsze zaburzenia. W takiej zgodnej opinii Każda nawet śladowa ilość ołowiu we krwi dziecka jest dla tego dziecka szkodliwa, a przede wszystkim ze względu na oddziaływanie szkodliwe wobec ośrodkowego układu zdrowego, czyli mózgu. W Szopienicach już od 1913 roku działała duża szkoła specjalna, mówi Michał Jędryka, autor książki Ołowiane dzieci. Ta hilwka gdzieś tam krążyła nad niektórymi dzieciakami, w bliskich szopienicach, też jakby się okazało, dowód na to, że choroba atakuje dzieci i powoduje nieodwracalne zmiany już właściwie od urodzenia. Te dzieci były opóźnione w rozwoju, miały różnego rodzaju niedomagania psychiczne i sam fakt, że już Niemcy tę szkołę otworzyli. Myślę, że nie był to dowód ich filantropii, tylko tego, że ten problem był tak częsty, tych dzieci było tak dużo, coś z nimi trzeba było zrobić. Bo szkodliwe konsekwencje działania huty sięgają znacznie wcześniej niż historia, którą tu opowiadam. Były odczuwalne od samego początku istnienia przemysłu ciężkiego w Szopienicach. Mówił mi Arkadiusz Kałwa z Muzeum Hutnictwa Cynków w Katowicach внёсок koncesyjny na powstanie Huty Ołowiu został wydany w roku 1863. I już wtedy pojawił się ogromny sprzeciw przede wszystkim środowiska dyrektorskiego powiązanego z kopalnią Szczęście Luizy, która pracowała na borkach w niedalekiej odległości od Huty Ołowiu. Dyrektor owej kopalni, dyrektor Kremski zaprotestował przeciwko budowie Huty Ołowiu, wskazując na możliwość degręgoladę środowiskową. Natomiast już wtedy, można powiedzieć, wraz z apelem dyrektora Kremskiego, na jego temat, y, można powiedzieć, wypuszczono, dzisiaj byśmy powiedzieli taki fake news, mówiący o tym, że oto dyrektor Kremski protestuje. A dlaczego protestuje? No bo obok huty łowiu masad i nie chcę, żeby mu się tym, tak? Więc już w tamtych latach mieliśmy do czynienia z celową dezinformacją, bo za nic innego, na dobrą sprawę, nie można to uznać. I to się akurat nie zmieniło. Każdy, kto chciałby skrytykować działanie huty, również sto lat później musiał się liczyć z szykanami. Dlaczego? Bo huta metali nieżelaznych w Szopienicach przynosiła duże dochody. Tak duże, że była jednym z najbardziej opłacalnych zakładów przemysłowych Polski Ludowej. Wróćmy do pytania dr Wadowskiej Król, co z tym dalej zrobić. Tu ponownie wkroczyła profesor Bożena Hager-Małecka, konsultantka wojewódzka do spraw pediatrii i osoba, która poprawnie odczytała symptomy u pierwszego pacjenta. Uznała ona jednak, że na ten moment Trzeba się upewnić, czy ta dziwna, nieuleczalna anemia, na którą cierpiały inne dzieci, to nieszczęśliwy zbieg okoliczności, czy może jednak wina szopienickiej huty. Profesor Hager-Małecka, ważna persona na Śląsku, była dobrze zorientowana w meandrach lokalnej polityki. Wiedziała, że bez potwierdzenia skali zachorowań nie ma sensu alarmować władz. Na razie zleciła dalsze badania pod kątem ołowicy. Jolanta Wadowska-Król udała się zatem do swojego przełożonego, a ten pozwolił jej wykonać testy. Ale sam wolał się trzymać od sprawy z daleka. Moim kierownikiem, że tak powiem, dyrektorem, przychodni, rejonowej szokienice numer dwa był yy, dr Urban. Pierwsze pojechałam do niego, czy mogę takie badania robić, czy, czy mi zrobią laboratoria. Ja nie mam nic sprzeciw, chcesz to rób. Nie było sprzeciwu, że chcesz to rób. Ale wszyscy umywają leczyć, chcesz to rób. Tym bardziej, że wiązało się to z tytaniczną, koronkową pracą. Mowa przecież o epoce papierowych wypisywanych ręcznie kartotek, podkreśla profesor Lucyna Sadzikowska, która wiele lat później prowadziła badania terenowe w Szopienicach u boku Jolanty Watowskiej-Król. Dla mnie była fascynująca opowieść o tym, jak pani doktor Joanna Wadowska-Król i pani Wiesława Wilczek posegregowały kartoteki. No bo powiedziałam, że w ich strefie oddziaływania i ich przychodni no było około 3000 dzieci. W związku z tym zapanować nad tą liczbą było bardzo trudno i kartoteki nie były ułożone numerami ulic, tylko alfabetycznie. W związku z tym pani doktor opowiadała, że panie wysypały te wszystkie kartoteki na podłogę i zmieniły w ogóle sposób segregowania tej dokumentacji, ustawiając te dokumenty numerami familoków, numerami ulic i, i, i numerami domów. I tym sposobem dużo łatwiej było się zorientować, że na przykład pod numerem 48, na Rzemie czy na Westerplatte, czy na Makarenki. Mieszka rodzina, która ma na przykład pięcioro rodzeństwa i, i które trzeba przebadać. Praca ta byłaby jeszcze trudniejsza, gdyby nie fenomenalna pamięć pielęgniarki Wiesławy Wilczek. Jak śmiała się pani doktor, to ja byłam jej komputerem. Ja po prostu w tych kartach, które Zobaczyłam po tylu latach, wiedziałam, w której karcie trzeba szukać danego dziecka i pamiętałam całą masę wyników. Teraz bym tego już nie potrafiła. Ale wytypowanie dzieci z podejrzeniem ołowicy to był zaledwie początek. Teraz trzeba było ściągnąć je na badania, czyli dostarczyć kilkaset skierowań. W normalnej sytuacji zrobiliby to listonosze, ale wobec tak dużej liczby przesyłek również poczta umywała ręce. Kiedy się okazało, że my dziennie już dajemy po 50-60 wezwań, to poczta zaprotestowała. Powiedziała, że tego już robić nie będą. Wobec tego my po pracy Zabieramy i idziemy po domach i prosimy o przyjście na badanie. Panie Wiesiu, bierzemy. Pani bierze lewą stronę, ja prawą stronę i lecimy z tymi wezwaniami do matek. Wezwania roznosiły wieczorami, bo była jesień, a kobiety pracowały do zmroku. Większość adresów znajdowała się na tak zwanym targowisku. Taką nazwę miejscowi nadali gęsto zabudowanemu osiedlu, przylegającemu bezpośrednio do huty. Tu Jolanta Wadowska-Król i Wiesława Wilczek na własne oczy przekonały się, że ołowica bierze się również z biedy i złych warunków sanitarnych. W prowizorycznych zabudowaniach tłoczyło się po kilka rodzin. W jednym z takich budynków urodził się Piotr Porada, który tak mi opowiadał o scenerii swego dzieciństwa. Urodziłem się na osiedlu, które nazwane było targowiskiem. Tam były to takie małe domki, familoki z jedną sienią, parterem i piętrem. I tam mieszkało chyba było trzy i dwa, pięć rodzin. Taki murek tam był. Do tego murku były chlewiki, bo w chlewikach kiedyś na Śląsku się też prowadziło życie gospodarcze. Króliki, jakieś tam kury, świnki gołębie, tych lika były, a jak były, jak były świnki, to tam był ten obornik też był, nie, bo to, to takie tam, i to się też wyrzucało na takie przy tych chlewikach miejsca z tym, z tym obornikiem, bo też to, jak coś takiego pamiętam, nie. Jednocześnie ludzie na targowisku hodowali warzywa i owoce. Tak się wtedy robiło, żeby mieć na stole coś świeżego i swojego. Tam stały panie, które sprzedawały z ogródków kwiatuszki piękne i sprzedawały piękne, umyte pęczki rzodkiewe. I nie ukrywam, że jak tylko mi się udało, to kupowałam i ja to jadłam. Kiedy Wiesława Wilczek mówiła mi o tym, widziałam w jej oczach zakłopotanie. Ale skąd miała wiedzieć, że z dorodnymi warzywami, które kupowała po pracy, coś było nie tak? Nawet bardzo nie tak. Szopienickie matki również myślały, że dostarczają swoim rodzinom porcje zdrowych witamin. Ale warzywa rosnące pod chutą też były pełne ołowiu, mówi Aleksandra Nadgórska-Socha, biolożka z Uniwersytetu Śląskiego. No taka marchew, na no akurat kumuluje głównie w korzeniach, zatem absolutnie nie nadawała się do spożycia. Sałata, kapusta, wszystkie te warzywa po prostu miały zdolności kumulacji pobierania z gleby, a to o za tym idzie, były zanieczyszczone ponadnormatywnie. Z przerażeniem uświadomiły to sobie też Jolanta Wadowsk-Król i Wiesława Wilczek. Badania potwierdziły ich najgorsze obawy. Liczba dzieci zatrutych ołowiem była zatrważająca. Jak stwierdziłam, że te wyniki są tak tragiczne, więc przyspieszyliśmy badania. Jeździłam po okolicznych wszystkich laboratoriach, ile mi zrobicie badań dziennie? No zrobimy 30, tamto laboratorium 50, tamto inne laboratorium jeszcze. I było tych laboratoriów kilka, które mi robiły te badania bez problemu. Jak zebrałam te wyniki badań, zdawałam sprawozdania i do tej pory przez półtora miesiąca władze nie reagowały, bo gdzieś tam do nich może dochodziły wiadomości, ale nie mogli zareagować, bo nie mieli oficjalnych, żadnych oficjalnych danych. Obawa przed władzami zmusiła Wadowską Król do posługiwania się tajnym kodem. Zamiast wpisywać ołowice do dokumentacji, stawiała krzyżyki przy nazwiskach dzieci z przekroczonym poziomem tego metalu ciężkiego we krwi. Jak na ironię, metodę oznaczania zatrutych ołowiem dzieci zapożyczyła z samej huty. Ponownie profesor Lucyna Sadzikowska. Pani doktor nazywała i zaznaczała to no, z wiadomych powodów przed cenzurą, przed władzami, zaznaczała to krzyżykami. I do dzisiaj państwo usłyszycie nawet wśród byłych pracowników, że oni mówili sobie w hucie, że jeżeli były trzy krzyżyki, to już było bardzo, była sytuacja bardzo e, niebezpieczna dla zdrowia i życia dziecka czy, czy, czy pracownika. I mm, byli pracownicy opowiadali, że huło się w hucie takie powiedzenie, że czwarty krzyżyk to już tylko na cmentarzu. Trzy krzyżyki Jolanta Wadowska-Król postawiła przy nazwiskach około tysiąca dzieci. Tysiąca dzieci zatrutych ołowiem tak, jak dorośli hutnicy, pracujący przy piecach dzień w dzień. Duma socjalistycznej gospodarki truła robotnicze dzieci na potęgę. Ale to nie mogło wyjść na jaw. Dlaczego ja tak się spieszyłam? Dlatego, że mi powiedziała Małecka, uważaj, bo nas mogą zamknąć, więc nie rozgłaszać tej sprawy, tylko po cichu, to znaczy, to się nie dało po cichu, ale po cichu, żeby ludzie się nie buntowali, żeby nie było żadnego y, protestu, niczego, tylko żebyś to spokojnie badać i, i wysyłać do szpitala, do Stanatel, tam gdzie trzeba. Kolejne testy tylko potwierdziły najgorsze przypuszczenia. Ołowica u szopienickich dzieci zasługiwała na miano epidemii. Ale tę wiedzę trzeba było utrzymać w tajemnicy. Gdyby prawda wyszła na jaw... Prawdopodobnie ludowa władza nie tylko nie pomogłaby dzieciom, ale nawet przerwałaby badania w obawie przed skandalem. Wiesława Wilczek wspomina, że autocenzura była dla wszystkich oczywistością. Muszę pani powiedzieć, że ja nie użyłam słowa ołowicy. Czemu? Pani ponieważ było powiedziane, że nam nie wolno o tym mówić i myśmy o tym nie mówiły. W każdym razie chodziło o to, żeby po prostu nie było szumu, żeby nie było rozgłosu, bo mogą nam przerwać te badania. Doktor Ale... załatwiła tylko ze służbą zdrowia, że możemy, natomiast no, były władze partyjne, które decydowały. Akcja objęła jednak taką liczbę dzieci, że jej wyjście na jaw było kwestią czasu. Dlatego Służba Bezpieczeństwa zainstalowała w otoczeniu Wadowskiej król swoich ludzi. Były osoby, które sprawozdania dawały. Przyszła jedna pani i mi mówi, pani doktor, niech pani powie to i to, bo ja muszę wiedzieć, bo ja muszę napisać sprawozdanie. A gdzie pani musi iść? No wie pani, no ja muszę, bo, bo tego. Ja mówię, dobrze, napiszę pani. No to i napisałam, co tam tego, no i ona to posłała. Po czasie się okazało, że rzeczywiście tak jak pisałam, nawet moimi zdaniami, to tam doszło. To był pierwszy moment, w którym Jolanta Wadowska-Król Przechytrzyła system. Ile jeszcze razy będzie musiała to zrobić, by uratować dzieci? I ile będzie musiała poświęcić? O tym opowiem w następnym odcinku podcastu Ołowiane dzieci Prawdziwa historia. Zapraszam, Anna Kowalczyk. To był podcast Polskiego Radia. Radio Podcast Powtórka programu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 i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki w każdą niedzielę tuż po godzinie 16 serdecznie zapraszam Tomasz Sajewicz. Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część z tematów, które poruszam w audycji. Do pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska. Autopromocja.